Serdecznie witamy w kolejnym odcinku Podcastofonu. W 33. odcinku Podcastofonu Witajcie się z Wami Andrzej Pamielec. Jeżeli kogut tam prowadzi podcastofon, to wiedz, że coś się dzieje. I naprawdę wiele się działo w polskim podcastingu. Zaczęliśmy mocnym uderzeniem, jakim był ryk 800 motocyklistów w Koronowie, którzy przyjechali jako wstawa na wzlot polskiego podcastingu. Wiele podcastów tam powstało, wiele dyktafonów tam uległo zepsuciu, przeładowaniu kart, ale o tym będzie później. Jak nie w tym, to w przyszłym tygodniu, czy w przyszłym miesiącu. I zakończyliśmy równie potężnym uderzeniem, uderzeniem w dzwony. W dzwony... Weselne. Tak. Robert i Viola, obecnie Wąt spotkali się na ślubnym kobiercu. Przyjęli sobie wspólnie nagrywać rodzinny podcast na dobre i na złe. Życzymy im, aby im się nigdy bateryki nie wyczerpały, żeby zawsze dźwięk był czysty, a to, co w powstanie, czyli jakieś małe, kochane, ma fajne dzieciaczki, były zawsze piękne, rumiane, szczęśliwe i zadowolone. No i. Sam oczekuję na jakiś nowy podcast. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze nagrywało. Sto lat. A w polskim podcastingu 11 sierpnia 2011 roku ukazał się Łukasz Mocek w swoim Papa Cafe. I będąc w moim ogrodzie, słuchając pieśni w moim ogrodzie, opisuję swoje jesienne przemyślenia, bo już sierpień, więc wiadomo, niedługo opadł liści, opad szczęki. I myśli o tym, co będzie się działo na podkim, myśli o tym, co będzie się działo podczas zlotu polskiego podcastingu. Jest to, można powiedzieć, pierwszy podcast wprowadzający na, w kamienny krąg polskiego podcastingu, w serial, który będzie się długo ciągnął i jak to się mówi, tak jak każdy prolog jest obowiązkowy. Zapraszam. Kolejnym polskim podcastem było Learn, Lear Polish. Nie omawiam tego podcastu ze względu na to, że język angielski jest dla mnie językiem całkiem obcym, a słuchanie, można powiedzieć, nauki języka całkiem obcego nie jest tym, co tygryski lubią najbardziej. Kolejnym podcastem jest Pichontarium Imć Pichonta, który zachowuje się, jakby miał czeski film, siedzi z świerszczami w ogrodzie, nagrywa o tym, jak było w Czechach, w Austrii, gdzie pił piwo, gdzie pił kawę, jak mu było dobrze, no a że usiadł sobie w ogrodzie, świerszcze mu tak ładnie świerszczą, a że te świerszcze świerszczą ładniej niż. Można powiedzieć, nawet pichon mówi, to dla świerszczy typ tygodnia, a dla pichonta na pocieszenie też. Kolejnym podcastem jest indywidualny odcinek 125, 17 przystanek Woodstock, Krzysztofa Korasa Grabowskiego. Ciekawy odcinek, bardzo ciekawy. Byłem kiedyś na Woodstock i można powiedzieć, nie, mi się on nie kojarzy, można powiedzieć, tylko prawie i wyłącznie z alkoholem. Jest to dla mnie ciekawe, można powiedzieć, socjologiczne podejście do tego, co się obecnie dzieje, i tak, koraz, ty miałeś nirwane, ale ja tak naprawdę nie czułem tego, co ty tam miałeś. Dla mnie to było trochę takie bełkotliwe, ale może za stary już jestem. Zbyt duży wapniak. Jednakże dla tych, którzy lubią Woodstock, lubią opisy z tego, co się działo na różnych koncertach, na różnych wyjazdach, wypadach, a przede wszystkim lubią tego typu zabawy. Polecam, bo na pewno się nie zawiodą. Kolejny odcinek to Tyflo Podcast, Makosfera, odcinek czwarty, Lion. Jako, że akurat Lion, to nie jest to, co tych dyskrywują najbardziej, bo ja nie mam ibooka, jest to jeden z niewielu odcinków, których nie przesłuchałem. Jednakże dla wszystkich osób, którzy mają system Apple'a, bądź zamierzają go mieć, warty polecenia, gdyż już nieraz okazało się, że w tyflo podcaście ukazane są rzeczy nie tylko dla osób niewidomych czy niedowidzących. To jest dobry opis i polecam serdecznie. Kolejny, można powiedzieć, podcast 11 sierpnia to... Jest Radio SK 19. Bardzo dobry podcast. Bardzo dobry podcast traktujący o tym, co znaczy 19 dla fanów Stephena Kinga. Nie byłem tego świadomy. Lubię Stephena Kinga, ale nie byłem świadomy tego, dlaczego 19, 19 czerwca jest taką, można powiedzieć, dziwną datą. Warto posłuchać, i jak zawsze. Polecam. I przechodzimy do 12 sierpnia. Kolejny odcinek Learn Learn Polish. Czyli przeskakujemy dalej. Kolejnym odcinkiem 12 sierpnia jest Siódme Niebo. Kilka słów o masonerii. No, tutaj bym się zatrzymał troszeczkę dłużej, bo y, doktor habilitowany Stanisław Krajski bardzo ciekawie opisuje masonerię. On opisuje ją w ten sposób, że no... Teoria chaosu nie pokusiłaby się nawet chyba o lepsze podsumowanie masonerii. Bardzo ciekawy odcinek. Wszystkim, którzy lubią historię, czy historie spiskowe, w ogóle Siódme Niebo, polecam. Bardzo szeroki, bardzo obszerny i bardzo dobry podcast. Nadglizieni. To kolejny odcinek 12 sierpnia. Budujemy Hackintosha i Macbooka Air 13. Nie słuchałem tego odcinka, jakoś mi uciekł, zniknął, dlatego że w sumie trzy odcinki nadgryzionych wypadną w tym tygodniu do omówienia, ale cofnę się, cofnę się dlatego, że zaczynamy tutaj historię Hekintosza Historię bardzo ważną, o której wspomnę przy na omawianiu następnego odcinka, gdyż okazuje się, dlaczego niektórzy kochają, a niektórzy nienawidzą. Apla. 12 sierpnia. Napisy końcowe somewhere między miejscami. Spokojny śmietana jak zwykle wprowadzają nas w bardzo dobre omówienie filmów. W sumie nic tylko słuchać, nic tylko polecać. Później mamy zwykłych ludzi z bezkitu, czyli dalej 12 sierpnia, filmy pod kluczem Jednostka i Kryształ. Można powiedzieć, dobry, kolejny odcinek opisujący wybór klucza, którym była jednostka i którym był Kryształ. Odcinek krótki, dobry, nie będę go streszczał. Warto posłuchać. 12 sierpnia ukazał się także podcast Szymona Wygnańskiego, Cienię Przyszłości Sąd. Jest to kontynuacja odcinka pod tytułem Oczyszczenie Świątyni. Dlatego nie można go omówić bez omówienia poprzedniego podcastu, którym było Oczyszczenie Świątyni w poprzedniego, z poprzedniego tygodnia. Ale. To, co warto nadmienić. Jest tutaj ukazana symbolika dnia i przeliczenia dnia na lata, jeśli chodzi o proroctwa. Warto się z tym zapoznać, gdyż dzięki temu możemy poznać fragment tego, co mówi pismo o mierzeniu czasu. Moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych. I kolejny podcast z 12 sierpnia, znowu Learn Learn Polish i kolejny podcast z 20 12 sierpnia oj dużo 12 sierpnia się okazało podcastów, pełna powaga, kuchenne ewolucje 2, banany w cieście tak, banany w cieście to, to jest to, co jest dobre chłopaki ciekawie nagrywają to, zrobili mi smaka będę musiał jeszcze raz słuchać ten podcast wyciągnąć banany Sprawdzić, co one mają tak naprawdę wspólnego z chińską kuchnią. Usiąść i ugotować. I tak właśnie zakończyliśmy 12 sierpnia pełną powagę. 13 sierpnia. Podcast o piwie. Mateusz Baniuszewicz wyciąga 51 odcinek smacznego miodowego pszenicznego, który pachnie jabłkami. Chyba tak to się wymawia. Podcast dobry, podcast smaczny. Ja w sierpniu nie piję, więc nie dość, że piwa nie ma, to muszę sobie odłożyć na później. I przechodzimy do 13 sierpnia podcastofonu. Podcastofonu, który był wydany live. Był to live z Koronowa. Można powiedzieć, że to już jest drugi odcinek w tym tygodniu traktujący o wzrocie polskiego podcastingu. Ciekawie było, nie powiem, e, szkoda tylko, że nie było dodatku tak zwanego after i before party, gdzie dużo więcej było słychać, dużo było ciekawiej. Troszeczkę, no, jak to się mówi, jakościowo nie było najlepiej, dlatego, że e, ani internet nie był tam, można powiedzieć, dobry, ani, e, no, to nie studio radiowe. Jednak warto wysłuchać, żeby poczuć się, choć przez chwilę, jak tam było, żeby poczuć to, co połączyło polskich podcasterów. I przechodzimy do nadgryzionych. 45. odcinka i Stick i wszystko o jego Hackintoszu. Dla mnie koronny dowód. Koronny dowód na to, że aby mieć dobry komputer, to nie można sobie kupić Maca. Nie dość, że za 7 tysięcy trzeba sobie złożyć puszkę, która jest, no, można powiedzieć, niezbyt legalna, to jeszcze trzeba się naprawdę natrudzić, żeby w ni na nim móc sobie w coś pokrać. Paranoja. Ale dowód na to, że jak się coś kocha, można zrobić wszystko. Ciekawy odcinek, ciekawie się słuchało. Ja bym w sumie tyle kasy chyba nie wydał. Ale warto posłuchać. Warto posłuchać o kimś, kto potrafi złożyć Macintosha, który jest szybki, wydajny i tani w porównaniu do najbardziej wypasionych modeli. 13 sierpnia okazało się także Claude Monet w teorii chaosu reptilianie. Kim są reptilianie i czy oni naprawdę istnieją, czy to tylko legendy? Nie wiem. No, można powiedzieć. E... Ciarki przyszły mi po grzbiecie, jak słuchałem tego odcinka, bo tak sobie wyobraziłem, że w końcu Donald Tusk ściąga tą maskę i na jakimś expose mówi, jestem Reptylianinem. Długi odcinek jak zwykle u kloda ale warto posłuchać. I przechodzimy do 14 sierpnia. Dzikie miasto, Andrzej Famielec, krótkie formy. No, co by tutaj powiedział o własnym podcaście? No, byłem grafomański, tam trochę mi odjechało przy mówieniu. Ciebie niektórzy zrozumieli, niektórzy nie zrozumieli. Ale jak ktoś lubi dzikie miasto, jak ktoś lubi mnie słuchać, zapraszam. Jak nie można pominąć. Japanimation. To kolejny, można powiedzieć, podcast, który ukazał się 14 sierpnia. Tak, to jest podcast, który zrobił mi smaka na filmy. Filmy anime. Ale no, przyznam się szczerze, nie będę czytał ich tytułów, bo jak mnie kiedyś spotka Gomjabar, to mi zrobi Gomjabar. Posłuchałem show notesów, które były umieszczone pod odcinkiem i zrobiłem sobie tylko smaka. Tak to... bo lubię anime. Tak to właśnie zrobił mi smaka Gom na coś, co jeszcze dla mnie nie jest dostępne, bo jest w ogóle w całkiem dla mnie obcym języku. Tak. Gomjabar Arigato. No. Przechodzimy do 15 sierpnia. Learn Polish. Kolejny odcinek no właśnie widzę, że nawet i dwa po kolei są w katalogu i 15 sierpnia odcinek głupoty odcinek 50 Na tym odcinkiem niestety po, po pastwie się trochę dłużej jak można nagrać tak beznadziejny odcinek nie wiem Krzyszmano dostałeś tyle typów tygodnia że za te wszystkie to ci powinni połowę obciąć taka prawda Zapraszasz gościa, obrażasz gościa, i później się dziwi, że gość dostosowuje się do Twojego poziomu. Jakby to porównać, głupi i głupszy, tylko że niestety, głupi i głupszy, ale tam nie było nic śmiesznego. Godzina stracona. Tak nie można nagrywać naprawdę nie można nagrywać, nie można dzwonić do kogoś, kto nie wie, o co chodzi, nie ma go na anten i pytać się, czy nagrywać podcast, czy nie nagrywać. No bez sensu. Antytyp tygodnia. Za nietraktowanie gości, traktowanie słuchaczy poważnie. Przykro mi, Krzyżma. Myślałem, że pięćdziesiątka będzie dobra. Naprawdę dobra. Ale jak ma być taka setka, to ja sobie wolę wypić setkę. Następny odcinek... 15 sierpnia, Pichontarium, odcinek działkowy. Można powiedzieć, bardzo ciekawy odcinek. Pichont zabiera swoją małżonkę na działkę. Ładnie dyskutują, a na końcu pojawia się prawdopodobnie, przynajmniej tak myślę, teściowa. Ciekawy odcinek, miły odcinek, polecam. Kolejnym odcinkiem z 15 sierpnia jest Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Podcast drogi Mój drogi Pepe, jak by ci to powiedzieć? Bo powiem ci to jeszcze raz. Odsłuchaj odcinek przed puszczeniem. Ja wiem, byłeś podniecony koronowy. Byłeś podniecony z jazdą. Byłeś podniecony rozmówcą. Ale ja nie byłem podniecony was słuchając. Już pomijam szumy, czaski. W ogóle wypijcie sobie kawę przed słuchaniem. Bo nie mogę polecić tego odcinka. Nie mogę polecić tego odcinka jako kolejnego odcinka przed zlotem polskiego podcastingu. Był słaby. Także niestety przechodzimy do następnego odcinka, bo nic więcej dobrego o tym nie mogę powiedzieć. 16 sierpnia 2011 roku nowy odcinek, nowy stary podcaster Filip Dawidziński. Filip, jak to zwykle on, mówi o tym, czym jest podcast. Spotyka się z pewną antropolożką, która zajmuje się opisywaniem antropologii dźwięku. Ciekawy podcast. Bardzo ciekawy. Polecam do wysłuchania no, co prawda Filip jak zwykle mówi jaki to on jest cudowny, wspaniały etc., ale no nie bardzo to nawet przeszkadzało tym razem w słuchaniu. Byłby prawie typ tygodnia. Byłby. Jesteś na czwarte miejscu. Kolejny podcast 16 sierpnia to Learn Little Polish. Także przeskakujemy do następnego, którym jest Ruszaj się Bruno. Czarna owca z miodem. Tak, Siódmy odcinek podcastu Ruszaj się Bruno i właśnie stwierdziłem, że ten zakład zrobił ci krzywdę. Tak, Arku, ten podcast mi też zrobił krzywdę. Nie dość, że podzieliłeś to na dwie części, więc mogę się w następnym tygodniu spodziewać drugiej części. To jeszcze to opublikowałeś. Nie wiem, może ja się nie znam, ale podcast coś powinien z ciebie nieść. Nie jest coś więcej niż tylko włączona nagrywajka i wyłapanie rozmów przyjaciół, które dla tych, co nie znają otoczki, mogą się wydać trochę dziwne, kiepsko nagrane, trochę bez sensu. Spodziewałem się lepiej. Najgorszy moim zdaniem odcinek, jaki był w się Bruno. 16 sierpnia, bez kitu padaczka ręki, zwykli ludzie z Beskitu. No, zwykli ludzie Beskitu w tym momencie tłumaczą się, ale jak ktoś ich lubi słuchać, niech posłucha. Więcej omawiać nie trzeba. Bo odcinek jak zwykle. Bezkitowy. Przechodzimy do następnego odcinku 16 sierpnia. Spokojny i śmietana z napisów końcowych. Goodbye Leni. Moim zdaniem jeden z najlepszych odcinków. Jeden z najlepszych odcinków opisujących film Goodbye Lenin. Bardzo dobrze opisujący, naprawdę oddający nie tylko film i treść, ale i podejście do filmu. Typ tygodnia. Czyli polecam. I znowu mamy Wojewódzką Bazę Okrętów Podwodnych. PP. Tym razem odcinek dało się słuchać. Mimo, że to drugi, druga część podcastu Drogi, to jednak jest to zrobione dobrze. Tak można nagrać. A przecież to było nagrywane w tym samym czasie. Ale chyba widocznie chłopaki wpadły na kawę, dojechały dalej i obudziły się. Takie podcasty można spokojnie słuchać. No i Pepe troszeczkę się, można powiedzieć, zrehabilitował po wrzuceniu pierwszego odcinka, pierwszej części. Kolejny odcinek. To jest Sebastian Budziński z podcastu Dyktafon. Kapitan Ameryka. Polowanie na czarownicę. Można powiedzieć numer 5 obecnego tygodnia. Omawia bardzo ciekawie dwa filmy. Kapitan Ameryka i Polowanie na czarownicę. Pierwszy z ekranizacją komiksu, drugi można powiedzieć filmy z Nicholasem Cage'em. Ciekawie opowiedziane, jak zwykle pokrywa się z rzeczywistością. Zapraszam do odsłuchania, zapraszam też do oglądnięcia później tych filmów albo w odwrotnej kolejności. Najpierw oglądać, a później odsłuchać. Warto. I 16 sierpnia. Polski Detroit. Tak, panie Witkowski, ja mam do pana tylko jedno pytanie. Dlaczego w czołówczem mamy z industrialnego Detroit a powinno być ze wschodu Polski Warszawa bądź Lublin wiem, zmieniać nazwę polskiego Detroit na polski Lublin czy polska Warszawa to tak głupio trochę ale czołówkę zmieńmy, jak nagrywamy w Polsce w sumie numer 6 numer 6 myślałem, czy nie będzie typ tygodnia, ale nie troszeczkę nie yy, spodziewałem się trochę więcej trochę dłużej dla mnie te wywiady były ciekawe, ale stawkowe spodziewałem się takiego obszerniejszego, a nie tylko takiej, można powiedzieć, zagryzki, zakąski. Dlatego nie było typu tygodnia. Dobrze się słucha, polecam. Obowiązkowo dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co było na polskim złocie polskiego podcastingu. I przechodzimy do 17 sierpnia. Kolejny odcinek Learn, Learn, Polish. Czyli nie omawiamy, bo mamy kolejny odcinek i kolejny typ tygodnia bez nazwy. 106 odcinek podcastu bez nazwy Dominiki Skwary. Tak. Yy, Maciej pojechał sobie w Tany w Polskę, zadzwonił do Dominiki i powiedział ratuj moją skrzynkę piwa. I Dominika powiedziała, co o tym myśli. I powiedziała tak, że mogę powiedzieć. To jest najlepszy bez nazwy od kilku tygodni. Takie bez nazwy to ja lubię. Maciek. Weź się za wychowanie dzieci i zostaw nagrywanie Dominice. Jeśli tak Dominika ma nagrywać. Typ tygodnia zasłużony. Kolejny odcinek małpy jedne pichontarium. Pichont wybrał się do kina. Oj, biedaczek wybrał się do kina. Chciał, no można powiedzieć, skubnąć sobie jak to się mówi, promocję. No, ale co z tego wyszło i dlaczego musiał jechać przez Połowę Warszawy, żeby do tego kina dojechać. To tylko u niego. Dobry odcinek, dobry podcast. Zapraszam. 18 sierpnia. Kolejny odcinek Learn Lear Polish. Albo Learn Real Polish. Nie wiem. Co? wybaczcie mi. Ja to mówię tak, jak umiem. Dlatego przechodzę do następnego odcinka. Pełna pobaga. Odcinek 9 parasole. Kuba Krzemiński i Norbert Marek. Tak. Kuba... Ja bym ci powiedział tak. Za te parasole, to ja bym ci wsadził ten parasol w cztery litery i otworzył. Nie. To nie jest dobry podcast. To nie jest polski podcast. Nie, dlatego, że nadajesz na parasole, mówisz, że to są tacy owaci, owacy niedobrzy, że nawet ich komary są wielkości pięści i zjadają krowy. Nie. To jest tak na siłę nagrany podcast. Słuchałem, bo słuchałem... Gdybym nie prowadził podcastofonów, wyłączyłbym w połowie. Ciężko Ciebie polecić za ten odcinek. Prosiłbym o lepszy. Nie chodzi o jakość. Chodzi o, o to, co chcesz powiedzieć. Bardziej przemyślane. No. 18 sierpnia znowu ja puściłem w mrocznej stronie kurnika podcast i tak, to było solenne pieprzenie. Można powiedzieć, podcast... W... Byłem już wkurzony. Słuchałem kolejnego, kiepsko nagranego podcastu i stwierdziłem, ja też sobie nagram podcast. Bez cięcia, bez montowania, bez obróbki, tak byle jak. No i wyszedł jak wyszedł. Jak chcecie zobaczyć, jak kogór nagrywa byle jak podcast, zapraszam. Jak nie, możecie sobie spokojnie odpuścić, bo jest dużo szeleszczenia folio. 18 sierpnia spotkamy się jeszcze z tchnieniem grozy. Sierpniowy upał Ujazdka Jacka Oj, dobry. Bardzo dobry. Nie dostał typu tygodnia tylko dlatego, że prawie zawsze mu daje typ tygodnia, jak wydaje. No, za, za dużo byłoby tego dobrego. Ale dobry podcast warto posłuchać. Zapraszam. Ach, szkoda tylko, że taki krótki. Czasami by się prosiło, żeby człowiek nagrał ze dwa opowiadania nawet pod rząd. I mamy... Także 18 sierpnia O i nawet 18 sierpnia To jest dobry dzień Dobre podcasty I 18 sierpnia mamy Joe Hill w Radio SK Zaproszenie do słuchania Nowego autora Upiory XX wieku Zbiór opowiadań Zrobiłem sobie smaka Kiedy ja tylko to wszystko poczytam Radio SK już można powiedzieć Jest wartością samą w sobie Więc nie tylko polecić do słuchania 19 sierpnia. L'ARL Polish. Kolejny odcinek. A później siódme niebo. Jak świat projektuje masoneria. O tak. Kolejny dobry odcinek o masonerii. Zapraszam. Naprawdę zapraszam. Dobrze się słucha. Warto wiedzieć, o czym mówią. I odcinek nie tylko dla wierzących. Odcinek dla tych, którzy szukają innego spojrzenia na historię. Spojrzenia na historię takiego, którego nie widać na co dzień. Zapraszam. Beskitu. Hologramowe fantazje. Kolejny odcinek bez Kitu, Kolejny odcinek yy, tak odsłuchany, żeby nie było, że nie słucham. Yy, odsłuchany. Czy mogę polecić? Nie wiem. Prowadzący prowadzą tak, jak prowadzą. Jak ktoś lubi... To ich polubi. Jak ktoś nie lubi, to ich nie polubi. Nic nowego. Bez kitu. 19 sierpnia mamy jeszcze napisy końcowe. Życie na podsłuchu. Ciekawy odcinek. Kolejny film, który można powiedzieć, człowiek ma ochotę obejrzeć. Chłopaki naprawdę mają dar do opowiadania filmów. Ale. Odcinek nie jest na tyle długi, żeby go streszczać. Dlatego jedynie pozostaje mi na niego zaprosić. 19 sierpnia także kolejni nadgryzieni. Nie ma dla nas tematów tabu. Okazało się, że poprzedni odcinek ich na temat hekintoszów wywołał burzę. Burzę w sklance, wody, bo tak naprawdę to... Czy warto, czy nie warto robić Hackintosza? Nie wie. Mało kto tak naprawdę chyba ma tyle pieniędzy, żeby wydać na próbę stworzenia czegoś. Na próbę. Bo czy się uda, czy się nie uda, to trzeba poświęcić czas, wiedzę, umiejętności. Dużo rozmów na temat Hackintosza, dużo ciekawych zapowiedzi dla fanów nadgryzionych, a szczególnie fanów Apla. Pozycja obowiązkowa. 19 sierpnia, sklepik z horrorami. Saturn 3. Ciekawie. Ciekawie opowiedzieli. Czekałem na opowieść o tym Saturnie w połowie podcastu. Już patrzyłem się, czy przypadkiem nie puściłem czegoś innego, bo było tyle innych dygresji. Ale sklepik z horrorami to jest dobry sklepik. Warto go słuchać, gdyby nie to, że co chwilę dostaję te tygodnie. Pewnie w tym tygodniu też bym mógł dostać. Więc pozostaje mi tylko zaprosić do słuchania. I... Przechodzimy do ostatniego, omawianego w skrócie podcastu Święty Spokój. Odcinek 13. Reklamowo-kibicowski. Odcinek, no, można go wysłuchać. Aby iść tak średnio przypadł do uchu, bo ani ze mnie kibic, ani się tak za bardzo nie zajmowałem tym, co było omawiane w tym odcinku, ale no Święty Spokój, bym powiedział, tak Chyba nawet jest trochę lepszy po tej przerwie. Co było. Taki, można powiedzieć, bardziej wyważony i. i wróżemu, wróżemu, że jeszcze kilka odcinków i. naprawdę będzie z przyjemnością go zapowiadać. To tyle w tym przeglądzie. Strasznie subiektywny, strasznie leciany na szybkość, bo. bo mówiąc szczerze, dobrych podcastów nie chciałem streszczać, bo warto słuchać. Złych podcastów nie chciałem omawiać, bo żal słuchać. A średnie podcasty to średnie podcasty, które można wysłuchać. I tak naprawdę ten tydzień był, można powiedzieć, ciszą przed burzą, bo nasi podcasterzy wracają, powoli wracają do siebie. Wracają z wycieczki po Polsce, wracają z gigabajtami nagrań i nagrywają. Przygotowują, montują i ten tydzień, co będzie, będzie dobrym tygodniem polskiego podcastingu. Warto jeszcze wspomnieć o dwóch podcastach. O dwóch podcastach, które przypadkiem wyleciały z katalogu i ich nie ma. Pierwszym podcastem jest sonda XXI wieku. Był to pewny typ tygodnia. Był, ale niestety chłopaki zawaliły sprawę. Zawaliły sprawę ze swoją domeną, zawaliły sprawę, że ich nie ma w katalogu, ale warto słuchać. Bardzo dobry odcinek puścili. Polecam serdecznie polecam. Drugim odcinkiem, który się nie ukazał w katalogu jest część 1966 Jacka. Też bardzo dobry odcinek. Odcinek traktujący o nowościach. Nowościach, bo jacek jest tym razem testerem, testerem ciężarówki jako zawodowy kierowca. Bardzo ciekawy, Jacek ma nowy RSS, gdyby nie można powiedzieć zawirowania na scenie polskiego podcastingu, które są spowodowane wyjazdem, wyjazdem wszystkich ważniejszych, dlatego to nie zostawić do nagrywania podcastofon, na zlot, na pędzenie po Polsce, pędzenie po świecie, to pewnie byłby po poprawiony RSS, bo jest nowy RSS. I tutaj prośba. Słuchajcie, nie bawcie się w RSS. Nie bawcie się RSS własny. Znajdźcie sobie RSS zewnętrzny. Najlepiej Fitburnera bądź inną domenę, która jest stała, zajmuje się robieniem rss -u. Bo dzięki temu, nawet zmieniając domenę podcastu, nie powodujecie, że was podcast znika z sieci. Nie tworzycie nowego iTunesa, nie stworzycie niczego nowego. Zmieniacie tylko www odnośniki do tego, skąd RSS ma czerpać źródło. No i także, jeszcze wracając do sądu XXI wieku, nowa strona będzie we wrześniu. I tak samo nowa strona będzie jaskini głupoty we wrześniu. Mam nadzieję, że od września nowa strona, nowa jakość. Dziękuję za wysłuchanie 33 tygodnia polskiego podcastingu. Słuchajcie polskich podcastów, czyńcie dobro, dbajcie o dzieci, po prostu, tłuszczcie, ale tłuszczcie dobrze. Żegna się z Wami Andrzej Famielec. W komentarzach możecie na mnie wieszać psy. Do usłyszenia.